Rozdział osiemnasty. Od dawna tak dobrze nie spałam. Przeciągnęłam się na łóżku i spostrzegłam, że Wiki nadal leży koło mnie. Rozmawiałyśmy przez całą noc o problemach, uczuciach, smokach i facetach. Uśmiechnęłam się i poczułam wdzięczność, że trafiłam na tak dobrą osobę. Czułam, jakby ktoś zdjął z moich barków ogromny ciężar. Powoli zaczęły mi wracać siły. Musiałam lecieć na Alerakis i znaleźć Olivera Zerknęłam na tabliczkę od Williama, na której zaczęły pojawiać się litery Anno, jak tylko wstaniesz, idź do jaskini Anno, róż dupę Gdy pojawiło się natychmiast, złapałam pierwsze lepsze dresy, które znalazłam w szafie I nie budząc przyjaciółki, wybiegłam z domu, zastanawiając się, o co mu może chodzić po chwili już byłam w drodze do jaskini, a lekka mrzawka dawała mi trochę orzeźwienia. Pierwsze kroki nie były łatwe, ale teraz mięśnie rozgrzały się i ból stał się znośny. Kilkanaście minut później zatrzymałam się przy wejściu do jaskini. Na polanie obok zauważyłam zielonego i żółtego smoka wpatrujących się prosto we mnie. Po chwili wyłonił się chłopak o wielkiej posturze. – "Hamming?" krzyknęłam zdziwiona. – Cześć! – przywitał się. Możesz wejść. Nie mogąc wyjść z szoku, kiwnęłam głową i weszłam do środka. Pewnym krokiem minęłam ciemny korytarz i znalazłam się w dobrze znanym mi pomieszczeniu. Migoczący na ścianach ogień nadawał zimnym skałom ciepłą poświatę, oświetlającą regały z książkami i stół, przy którym siedział białowłosy chłopak. No w końcu! Masz szczęście! Zaraz musimy lecieć! Zerwał się z krzesła i złapał mnie w ramiona, zanurzył twarz w moich włosach Znalazłem twojego tatę, szepnął nie kryjąc podniecenia Co? spytała niedowierzając. dowierzając Tak, opowiedziałem wszystko ojcu i wyznał mi prawdę Wtedy, gdy po raz pierwszy się spotkaliśmy, gdy przyjechałem po twojego tatę, nasza grupa była zmyłką dla wroga Mój ojciec nikomu o tym nie powiedział, tylko sam osobiście po niego przyleciał chwilę przed nami i w sumie dobrze się stało, bo mogliśmy się spóźnić. Całe to złoszczenie się na mnie później było jedną z jego gierek. Gdzie on teraz jest? To znaczy mój tata. Nie mogłam uwierzyć, że chłopak mówi prawdę. Czy naprawdę w ciągu doby mogłam znaleźć i Olivera i ojca? Zaczęłam się zastanawiać, czy to tylko łód szczęścia, czy też fortuna postanowiła zaprzyjaźnić się ze mną na dłużej Czeka na ciebie w sali ćwiczeń Dobrze, że przyszłaś, bo zaraz musimy go odeskortować na inną wyspę Od razu chciałam tam pobiec, ale nogi odmawiały mi posłuszeństwa Drżącym krokiem powoli ruszyłam w głąb korytarza prowadzącego do sali obok gdy minęłam kolejną ścianę, zobaczyłam przyrządy do ćwiczeń, obok których stał wysoki mężczyzna. Wyglądał tak samo jak w dniu, kiedy pojechaliśmy do kina, nie licząc ubrania, które na pewno pochodziło z wyspy. — Tata! — krzyknęłam i rzuciłam mu się w ramiona. Poczułam jego zapach, który tak bardzo przypominał mi dom i nie mogłam powstrzymać łez. — Och, córeczko! — szepnął tylko przytulając mnie mocno. — Tato! — – Jak to się wszystko stało? – pytałam przełykając łzy i wycierając nos. Wypuściłam go z uścisku i dopiero teraz zauważyłam szczupłą kobietę stojącą obok. – Lin? Co ty tu robisz? – Eskortuję, jak się okazuje, twojego tatę – odparła równie zaskoczona. – Chodź, usiądźmy na chwilę, wszystko ci opowiem – powiedział tata. – Byłbym wdzięczny, gdybym mógł porozmawiać z córką sam na sam – Zwrócił się do Lin i chłopaka czekającego przy wejściu Chwyciłam tatę za rękę i nie spuszczając go z oka nawet na chwilę Przeszłam z nim do sąsiedniego pomieszczenia Widzisz, ta historia jest bardziej skomplikowana niż ci się wydaje Zaczął niepewnie Już chyba nic mnie nie zaskoczy Przerwałam mu Wszystko zaczęło się dawno temu Gdy ciebie jeszcze nie było na świecie, a ja byłem małym chłopcem To były moje urodziny Moja mama szykowała przyjęcie dla całej rodziny. Pamiętam to jak dziś. Gotowała obiad, robiła tort i gdy wszystko było przygotowane, zaraz przed przyjściem gości przytuliła mnie, powiedziała, że przeprasza i wyszła z domu. Pobiegłem za nią i zobaczyłem, jak odlatuje na smoku. Wyobrażasz sobie? Nigdy więcej jej nie widziałem. Nikt mi nie wierzył. Wszyscy mówili, że to szok z powodu utraty matki, która została uznana za zaginioną, ale ja wiedziałem, co widziałem, więc szukałem chociaż najmniejszej informacji. Te notatki, które zapewne widziałaś w moim biurze, wszystko to gromadziłem przez całe życie. Te wszystkie podróże, dziennikarstwo, to była tylko przykrywka dla prawdziwego celu moich wyjazdów. Tato, to dlatego nigdy nie mówiłeś mi o babci? Znalazłeś ją? Niestety nie. Lata poszukiwań mnie wyczerpały. Zdałem sobie sprawę, ile tracę. Tracę czas spędzony z tobą i mamą. Gdy zwątpiłem i zacząłem myśleć, że zwariowałem, mistrz skontaktował się ze mną. Nie wiem, czy się orientujesz, ale obserwują każdego, kto próbuje odkryć prawdę o smokach. A wiedza, którą posiadłem, okazało się, że jest dla nich nie tylko przydatna, lecz także zakazana. To, co odkryłem... Odkryłem bowiem, jak sprawić, żeby smoki znów były widzialne dla wszystkich. Ale gdyby to zrobić, to byłaby ogromna tragedia. Nie wyobrażam sobie, że istnieje choć jedna osoba, która mogłaby do tego dopuścić. I wtedy zjawił się on. Ten, który chce to zrobić. Podejrzewamy, że wie, że tu jestem i będzie próbował mnie odbić. On? Kim on jest? Czego on chce? Nazywa się Kihun Park. To on was zaatakował wtedy przed moim biurem. To jego szpiedzy cię śledzą. To dla naszego bezpieczeństwa tylko kilka osób wie, że tu jestem. Dlatego się ukrywałem, nawet przed tobą. Przepraszam, kochanie. Spuścił wzrok i wziął mnie za rękę. Dlaczego mu po prostu nie powiesz? Ponieważ wielu ludzi musiałoby umrzeć, żeby osiągnął swój cel, a ja nie mogę na to pozwolić. Podejrzewamy, że wie o mojej obecności tutaj, Dlatego, William i Lin odeskortują mnie na inną wyspę. Czemu nie mistrz? Czy nie byłoby to zbyt oczywiste? William jest uzdolnionym żywiołakiem, Lin głównym alchemikiem, i ten chłopak, dopiero go poznałem, humming, tak? Podobno jest jedną z najsilniejszych osób na wyspie. Ale przecież Lin nie ma smoka, powiedziałam ciszej. Dlatego lecimy we czwórkę. Lecę z wami! Muszę mieć pewność, że jesteś bezpieczny. Podjęłam natychmiastową decyzję. Nie mogłam znów go zostawić. Anno, to naprawdę niebezpieczne i tak mama już panikuje. Przepraszam, że przeszkadzam, ale musimy lecieć. Lin nagle pojawiła się w pomieszczeniu. Jasne, już idziemy. Wyszliśmy z jaskini, przed którą czekał na nas Hamming ze smokami. Dajcie palce, powiedział William, trzymając igłę w ręce. Ku mojemu zaskoczeniu tata, nie zadając pytań, wyciągnął rękę i pozwolił chłopakowi ukłuć się w palec. No tak, pewnie wie o smokach więcej niż my wszyscy razem wzięci, przeszło mi przez myśl i przyjrzałam się Lin. Dziwne, nigdy nie widziałam jej bez rękawiczek, zorientowałam się nagle. Kiedy kobieta wyciągnęła dłoń w stronę Willa, dostrzegłam czarny tatuaż smoka na jej nadgarstku. Przed oczami stanął mi obraz ogromnego drzewa w ogrodzie. I ostatnie, co widziałam przed omdleniem, tatuaż smoka na nadgarstku. To ona mnie uśpiła. To ona knuła z tymi mężczyznami. To ona szukała taty. Nie, przecież to niemożliwe, przeczyłam sama sobie, ale intuicja znów podpowiadała, że mam rację. Serce mi się zatrzymało, ale nagle oprzytomniałam, wiedząc, że nie mogę dać po sobie poznać, co zauważyłam – Wzięłam głęboki wdech, wciąż próbując otrząsnąć się z szoku i patrzyłam, jak Lin pomaga tacie wejść na grzbiet Agisa. Myśl, szybko, myśl, co robić? Zerknęłam na Williama, który patrzył na mnie pytająco. Will, dziękuję, że pozwoliłeś mi się spotkać z tatą. Krzyknęłam, podbiegłam do chłopaka i mocno go przytuliłam. To Lin otruła mnie w parku. To była ona, szepnęłam mu do ucha, czując, jak moje serce przyspiesza. Jesteś pewna? zapytał cicho. Tak, szepnęłam, a głośno dodałam. Lecę z wami, strasznie się martwię o tatę. No dobra, niech ci będzie, w końcu też jesteś żywiołakiem. Może się na coś przydasz. Co sądzisz, Lin? zapytał William. Na twarzy kobiety pojawił się ledwie widoczny grymas, który szybko zniknął. Mm, niech będzie, stwierdziła obojętnym tonem. Odwróciłam się. Zamknęłam oczy i wezwałam mojego smoka, a on od razu wyczuł mój strach. Przywołując wspomnienia, pokazałam mu prawdę o naczelnej alchemiczce i poczułam, jak gromadzi się we mnie gniew. Nasze uczucia były jednym, a wściekłość smoka była tak ogromna, że od razu przyćmiła wszystkie moje emocje. Otworzyłam oczy i zobaczyłam zbliżające się czerwone stworzenie. Lecieliśmy tak blisko, że Sulirat prawie dotykał zielonego ogona Agisa. Nawet na moment nie chciałam spuścić lin z oczu. Cholera, co ona knuje? Czarne chmury przed nami rozciągały się na cały horyzont, tak że nie dało się ich ominąć. Z każdą chwilą czułam, jak po moim ciele rozchodzą się dreszcze, a palce sztywnieją. Poprawiłam gogle, które zaczęły parować od środka. Gdy tylko poczułam na sobie uderzenia kulek gradu tak silne, że cała skóra piekła mnie bólem, wiedziałam, że coś tu nie gra. To nie były chmury, które ochraniały wyspę przed niepowołanym wzrokiem. To chmury wywołane, aby chronić kogoś innego. Wyrównaliśmy lot i spojrzałam na Williama, ale ten dalej parł do przodu, nawet na mnie nie patrząc. Widziałam, jak tata zerka na mnie i się uśmiecha, jednak jego oczy były przepełnione smutkiem. Zupełnie jakby domyślał się, co go czeka. Nagle wznieśli się wyżej i zniknęli mi z oczu. Humming, który był nad nami, też został porwany przez wiatr. Spróbowałam przejąć kontrolę nad żywiołem, ale bezskutecznie. Słuchał kogoś innego. Nagle niebo przeszył głośniejszy od grzmotów krzyk. Tak ostry i przerażający, że poczułam, jak rozdziera mi serce. Sulirat opadł kilka metrów w dół, a grawitacja szarpnęła moje ciało do góry. Gdy udało nam się wyrównać lot, zobaczyłam, jak przed nami bezwładnie spada ogromny żółty smok Haminga, Bez jeźdźca! Poczułam, jak klatka piersiowa Sulirada rozszerza się i zwęża w głębokim oddechu, próbując wytropić Williama. Bez rezultatu. Błądziliśmy powoli, tracąc nadzieję. Chmury przed nami się rozstąpiły, ukazując wierzchołek góry, a kiedy Sulirad wyciągnął łapy, szykując się do lądowania, nagle z prawej strony, za gęstych chmur, wyłonił się czarny, spiczasty łeb pełen ostrych kolców. Niczym w zwolnionym tempie widziałam, jak szpikulce wystające z głowy smoka wybijają się w bok Sulirada, który obił się o skałę. Ostatnie, co dostrzegłam, to czerwone skrzydła znikające w morzu chmur. Przeszywało mnie zimno bijące od twardej skały. Lekko uchyliłam powieki. Leżałam na kamieniach, tam, gdzie zaatakował nas smok. Musiałam spaść z grzbietu Sulirada. Nigdzie nie czułam jego energii. Nie było go. Albo był daleko. Cholera, co tu się wydarzyło? O, obudziłaś się. Szkoda. Mogłem cię zabić wcześniej. Usłyszałam niski głos. Z trudem podniosłam się i oparłam na łokciach. Za mną stał ubrany w czarną skórę mężczyzna, którego nigdy wcześniej nie spotkałam. Mówił po angielsku z nieznanym mi akcentem – Dopiero po chwili dostrzegłam, że ma azjatyckie rysy, a przez policzek ciągnie mu się długa blizna. Kihun to koreańskie imię. Przeleciało mi przez głowę, a moje serce stanęło. Dotarło do mnie, w jakiej sytuacji się znalazłam. To ten facet, który chciał wydobyć od mojego ojca informacje. Ten, który był gotów zrobić coś strasznego, aby tylko smoki znów były widoczne dla wszystkich. Tu przede mną, a ja nie miałam siły się nawet podnieść. Nie wyglądasz najlepiej, stwierdził z pogardą, po czym pochylił się nade mną i złapał za kurtkę, płynnym ruchem podnosząc do góry. Był cholernie silny. Silniejszy niż pozwalały na to prawa natury. To niemożliwe, żeby bez wysiłku mnie podniósł, a jednak trzymał mnie za poły kurtki tak wysoko, że ledwie dotykałam ziemi czubkami palców. Zaczęłam kaszleć, a moje ciało błagało o więcej powietrza. Dopiero wtedy zobaczyłam, że za nim stoi Lin, a u jej stóp leży mój tata. Całkiem z tyłu znajdował się czarny potwór. Największy smok, jakiego widziałam, to ten, który prześladował mnie tak długo. Smok kichuna. Kurwa, byłam bezbronna, bezsilna, kątem oka zerknęłam na tatę. Żył. Patrzył na mnie lekko, ruszył głową, ale to wszystko. Musieli mu coś podać. Zaczęłam się szarpać, machać nogami i kopać, próbując zrobić cokolwiek, ale kichun był za silny. — Lin — zawołał kobietę. Ton głosu miał bezbarwny, zupełnie jakby mu się nudziło. Energicznie rzucił mnie na ziemię, aż uszła resztka powietrza z płuc i zaczęłam się krztusić. Wtedy alchemiczka podeszła do mnie i zanim zareagowałam, wlała mi do ust jakiś płyn — Gorzka ciecz wlała mi się do gardła, tak szybko, że zaczęłam się dławić. To koniec, pomyślałam, a moje mięśnie stały się bezwładne. Nie mogłam poruszyć nawet palcami, a więc to podali tacie. Trochę szkoda, że nasze drogi muszą się rozejść, powiedział martwym głosem Kichun. Jeśli będziesz żyła, twój ojciec zrobi pewnie wszystko, żeby cię chronić, a to nie będzie mi na rękę. Ach, jesteś całkiem ładna. Chętnie bym się z tobą zabawił. Podobno władasz wiatrem. Przydałby mi się drugi żywiołak. No nic, nie bierz tego do siebie. Musisz umrzeć, żebym dostał to, czego chcę. Spojrzał w stronę ojca, mocniej przyciskając mnie do ziemi. Nie będziesz miał już czego bronić. Nic do stracenia. Za swoją śmierć obwiniaj swojego ojca. Nie chcę podzielić się informacją, jak zebrać ludzką energię. Znów podniósł mnie do góry, jakbym nic nie ważyła. Próbowałam połączyć się z wiatrem. Nic. Wezwałam Suli Cisza. To był koniec. Moje bezwładne kończyny zwisały luźno, gdy trzymał mnie nad przepaścią. Zerknęłam na tatę. Po twarzy płynęły mu łzy. Wrócę. Z trudem ułożyłam usta w jedno polskie słowo. Popatrzyłam na jego twarz, zapamiętując każdy jej szczegół. Lekko zaokrąglony nos, widoczne kości policzkowe, dołeczki pojawiały się przy wydatnych ustach, gdy mówił. Zapamiętałam wszystko. Przeżyję to. Przeżyję i go znajdę. I zemszczę się, nawet jeśli miałabym wrócić ze świata umarłych. Jugeo, powiedział kichun i puścił mnie. Leciałam w przepaść. Poczułam powracającą świadomość i chciałam otworzyć oczy, ale jakiś płyn zalewał mi twarz za każdym razem, gdy próbowałam poruszyć powiekami, a w całym ciele czułam przeszywające do kości zimno. Najwyraźniej jakimś cudem nie umarłam, tylko spadłam na półkę skalną, albo może w jakąś szczelinę. Nie czułam żadnej kończyny. Leżałam bezwładnie walcząc o każdy oddech, który bolał i piekł. Głos uwiązł mi w gardle, nie mogąc wydostać się na zewnątrz. Czas płynął powoli, zupełnie się mną nie przejmując. Chłopak? Usłyszałam głos niczym szept. Ostatkiem sił wytężyłam zmysł słuchu. Nadal nieprzytomny? Czy to lin? Skrępuj go i daj jeszcze jedną dawkę eliksiru. Muszę być pewny, że się nie obudzi przez kilka godzin. Znów kichun. Dałam mu końską dawkę, zapewniła kobieta. Udało się nam. Twój atak na wieżę zadziałał. Kto by pomyślał, że przenosząc go, dadzą nam lepszą okazję, żeby go przejąć? Zaśmiała się. Tak, to na pewno głos lin. Od początku byłem pewien, że mi się uda. Żyję. Muszę wracać z tym chłopakiem na wyspę. Wolałabym po prostu lecieć z tobą, Kichunie. Głeman Lilianno, dobrze wierzę, że dopóki twój brat nie wie o twoim istnieniu, jesteś tam przydatna. Lilianna? Przecież to była Lin. Pomyślałam jeszcze i chciałam podsłuchiwać dalej, ale głosy zaczęły się zniekształcać, a ciało przestało mnie słuchać.